Portal Infra zaprasza na autorski cykl felietonów. Z Autaju widać więcej. Tajemnice i zagadki Rosji według Wojciecha Grzelaka. Mieszkańcy Ałtaju od wielu pokoleń oddają część mocom, wobec których człowiek wydaje się graszką. Surowa przyroda i nieprzyjazny klimat Trzeba pamiętać, że na Utaju różnica pomiędzy styczniowymi mrozami a tymi upołami sięga 100 stopni Celsjusza. A więc warunki te zmusiły ludzi osiadły w tym zakątku świata do bardzo wnikliwego przyglądania się i złębiania tej natury. No i oczywiście nauczyły ich pokory wobec tych sił. Podróżując po Autaju na przełęczach, szczególnie na przełęczach, w innych miejscach y, można zauważyć kam agacz, czyli szamańskie drzewa. Gałęzie tych drzew y, lub krzewów y, zdobią liczne wstążki. Autorzy, zawieszając te wstążki, oddają w ten sposób y, hołd y, duchom przyrody. W tej części autaju, gdzie nie ma drzew, autaju południowo wschodni podobnie jak w sąsiedniej Mongolii, Ustawia się w takim samym celu kamienne piramidy, nazywane obol, ule, które spełniają tę samą rolę. Są więc czymś w rodzaju ołtarzy wzniesionych mocą przyrody. Nie jest prawdą i sami ołtarczycy wyjaśniają, że oddają oni cześć po prostu kamieniom, drzewom czy śmartnym fetyszom. Uważają, że tu w grę wchodzi nieco inna optyka. Otóż za tymi kamieniami, drzewami kryją się pewne siły związane z nimi, no powiedzmy, duchy przyrody, czy też żywioły, jak to dawniej mówiono. I ów kamień, czy też drzewo jest tylko ich pewną zewnętrzną formą widoczną na planie fizycznym, a absolutnie nie mówiącą nic o faktycznych mocach widzialnych dla człowieka. Zwyczaje autajczyków są dość szczególne, można by je nazwać w pewnym uproszczeniu bardzo proekologicznymi. Kobiety autajskie, biorąc wodę ze źródła, używając jej i potem do jakiejś przepierki, nigdy nie wylewają jej z powrotem, wylewają gdzieś obok. Nie robią tego, aby nie zanieczyścić. W Mongolii, w mniejszym stopniu na Utalii, buty używane przez tamtejszych pasterzy mają charakterystyczne zadarte noski czubki. Wyjaśniane jest to w ten sposób, żeby chodzi o to, aby stąpać po nimi i nie uszkodzić ich. Bez potrzeby, Autajczycy nie polują, nie wycinają, nawet nie należy bez właśnie konieczności przemieszczać nawet najdrobniejszym kamyczka, ponieważ powoduje to pewne zakłócenia w przyrodzie, także skutki dla, dla osoby, która narusza tę równowagę natury. W, w maju 2002 roku w obozie wysokogórskim Aktru położonym na wysokości blisko 3000 metrów nad poziomem morza, było bardzo Przyjeżdżali alpści z różnych zakątków Rosji, nie tylko, a także osoby oddające się innym rozrywką wśród nich snowboardziści. Niestety świąteczny nastrój, początek maja, to, to zwane Rosji, wiosenne święta, czyli dni między 1 maja a 9 obchodzonym kuczniach po dzień zwycięstwa. 6 maja rozbił się śmierć, wojskowy, który przewoził snowboardzistów. Zdajęli oni ten helikopter pod, żeby dowoził ich na szczyt Karatasza. Skąd zjeżdżali snowboardziści? Oddawali się w oboziach rozrywkom, które nie powinny mieć miejsca w takim otoczeniu. Spowodowało to, według interpretacji Ałtajczyków, y, gniew y, duchów przyrody, które... W ten drastyczny sposób spowodowały właśnie śmierć 11 osób, czyli załogi, załogi śmigłowca oraz dziewięciu snowboardzistów, którzy tym śmigłowcem czyli Nie była to pierwsza katastrofa. Takie wypadki przytrafiały się wielu innym ludziom w górach Ałtaju. Być może nie doszłoby do tego, gdyby przybysze z Nowosybirska zachowali więcej pokory wobec potężnej przyrody Ałtaju. Tymczasem tak się nie stało. Ci ludzie zachowywali się w sposób hałaśliwy i ich przygoda z górami skończyła się bardzo tragicznie. Być może to, co ich spotkało, było niewspółmierne do ich postępowania, ale zdaniem mieszkańców Autali człowiek tak do końca nie może osądzać o tym, co jego niewłaściwe postępowanie prowokuje. Co sprowadza? Czym może się skończyć? Program przygotował portal Infra. www.infra.org.pl Archiwum audycji znajdziesz na forum www.paranormalne.eu oraz na koncie portalu Infra w serwisie homikuj.pl www.chomikuj.pl, ukośnik